Kart historii Argentyna Teleportacja w Arroito Zdarzenie z roku 1972 40 lat temu parę Argentyńczyków wracających samochodem do miasta Cordoba zaskoczył nagły rozbłysk światła Po chwili ujrzeli oni stojący w polu obiekt przypominający pociąg z wielkimi pomarańczowymi oknami Niebawem w niewytłumaczalny sposób Znaleźli się 80 kilometrów dalej, nie pamiętając nic z tego, co działo się w czasie drogi. Jak się okazało, nie była to jedyna tego typu obserwacja. Bohaterami tego starzenia byli dwaj mieszkańcy Kordoby. Atilio Brunelli, lat 55, profesor muzyki, kompozytor i koncertmistrz oraz Severino Borghetto lat 61, emerytowany pracownik przemysłowy. Obaj mężczyźni pochodzili z miejscowości Balnearia, oddalonej o 185 km od Cordoby. Brunelli mieszkał tam przez 24 lata i do miasta przeniósł się w 1954 roku. Porchetto mieszkał tam z kolei przez 30 lat. Mając tam krewnych i przyjaciół, każdego roku jeździli oni do Balnearii cztero lub pięciokrotnie, nie mając żadnych problemów z dotarciem na miejsce. Świadkowie znali się od młodych lat, kiedy razem tworzyli zespół muzyczny. 14 lipca 1972 roku zostali zaproszeni na spotkanie z dawnymi znajomymi, na które udali się czteroletnim Fordem Falconem należącym do pana Porchietto. Następnego dnia w Balnearii miał odbyć się koncert z udziałem kilku orkiestr i około półtora tysiąca widzów. 16 lipca około 2.30 po pożegnalnej kolacji i wręczeniu pamiątek mężczyźni wyruszyli w drogę powrotną do domu. Pół godziny później poinformowali swoich gospodarzy, że muszą wracać i czeka ich godziny na podróż powrotna do Kordoby. Ponieważ nalegano, aby zostali, ich pobyt przedłużył się o 20-30 minut, po czym odjechali, nie spożywszy ani kropli alkoholu, tankując nieco wcześniej samochód. Podróż przebiegała bez zakłóceń, z prędkością około 80 do 100 km na godzinę, na co pozwalała droga. Jakieś 3-4 minuty po minięciu miasta Arroito, obu mężczyzna zaskoczył nagły rozbłysk białego światła, który sprawił, że wokół zrobiło się jasno jak w dzień. Brunelli zdążył zauważyć w górnej części przedniej szyby zarys wiszącego na niebie ciemnego obiektu, który wziął za chmurę i stwierdził, że zbliża się burza. Było około 3.10, a od balnearii dzieliło ich już 76 kilometrów. Zaledwie po chwili mężczyźni ujrzeli po lewej stronie drogi rząd prostokątnych świateł, ulokowany jakieś 50 metrów dalej na płaskim polu. Uznali, że to zatrzymany skład pociągu, gdyż rzeczywiście obok przebiegały tory. Światła miały blado-pomarańczowy kolor, i pochodziły z obiektu, który mierzył jakieś 50 metrów długości, choć jego kształt tonął w ciemnościach. W przeciwieństwie do Brunelliego, prowadzący Porchetto nie przyjrzał się pociągowi, choć przypominał sobie wygląd jego świateł. Obserwacja trwała zaledwie około 10 sekund. Kiedy minęli światła, Brunelli postanowił zobaczyć, gdzie zmierza widziana przed chwilą burza, jednak na niebie nie było ciemnych chmur. Noc zrobiła się jasna i gwiaździsta. Kilka minut później mężczyźni uświadomili sobie, że zbliżają się do miasta Rio Primero. Wydało im się to dziwne, bo nie pamiętali przejazdu przez mniejsze miejscowości leżące po drodze, takie jak Transito czy Santiago Temple. Ostry zakręt sprawił, że zdali sobie sprawę, iż są zupełnie gdzie indziej i choć dobrze znali drogę, wydawali się tym faktem kompletnie zaskoczeni. Jak się okazało, byli w mieście Monte Cristo, odległym o od 25 km od Rio Primero. Dziwne zajście starali się tłumaczyć charakterystyką nocnej jazdy, ale cieszyli się, że tak szybko dotarli do Cordoby. Przejechanie dzielących ich od miasta 28 km zabrało im ponad kwadrans. Porchetto odwiózł przyjaciela pod jego blok i pojechał do siebie. Jakże zaskoczony musiał być Brunelli, kiedy okazało się, że jest dopiero trzecia trzydzieści. Oznaczało to, że 185 km pokonali oni w zaledwie godzinę. To samo zauważył drugi świadek, który był w swoim domu pięć minut później. Istnieje kilka faktów, które okazują się bardzo przydatne w dalszej analizie tego zdarzenia. Obaj świadkowie twierdzili, że do domu dotarli w stanie ekscytacji. Nie czuli zmęczenia udziałem w imprezie, ani drogą powrotną. Brunelli przyznał, że od razu po powrocie obudził żonę i córkę, którym opowiedział o tym, co spotkało go w Balnearii. Nie wspomniał jednak o dziwnym pociągu i skróceniu drogi powrotnej. Porchietto nie spał z kolei do ósmej rano. Nie czując zmęczenia i w przeciwieństwie do kolegi, opowiedział o dziwnym zajściu swoim bliskim. Jeden z synów pana Porchietto miał zamiar wybrać się z samochodem ojca do Rio Cuarto. Bak, mieszczący 65 litrów, był pełny do połowy i nie był uzupełniany po powrocie z Balnearii. Było to dziwne, gdyż podróż, podczas której auto powinno zużyć 25 litrów paliwa, kosztowała jedynie połowę tej ilości. Obok stanu euforii, Brunelli zaczął odczuwać rankiem świąt w grzbietowo lęciwiowej części kręgosłupa. Jak mówił, przed nim dało osobie sobie znać uczucie odrętwienia, które ograniczało się do kółka o średnicy 1,5 cm. Czucie wróciło, jednak efekt powtarzał się 4 do 5 razy dziennie. Nie zauważono jednak żadnych zmian skórnych. 17 lipca jedna z córek Brunelliego zapytała go, czy podczas drogi przydarzyło im się coś ciekawego. To jej wspomniał po raz pierwszy o skróconej drodze, i jak mówił, nie potrafił wyjaśnić, dlaczego jego umysł usunął pamięć o zdarzeniu na dość długi czas. Po powrocie do Kordoby nie pamiętał ponoć o tym w ogóle. Przypominając sobie o dziwnym zajściu, postanowił skontaktować się z Porchietto i zapytać o jego wrażenia. Obaj panowie pamiętali widok oświetlonych wagonów oraz powrót do kordoby. Zauważyli również nietypowy charakter prostokątnych okien, które mierzyły według nich około 3 na 0,7 metra. Obiekt mający być pociągiem nie posiadał żadnych innych świateł, ale co najważniejsze, niedaleko Arroito tory biegną w odległości zaledwie 10 metrów od drogi, podczas gdy zauważona przez nich struktura znajdowała się dalej w polu. Jak mówił Porkieto, tuż po obserwacji obiektu miał on wrażenie, że auto unosi się delikatnie nad asfaltem. Brunelli nie miał takiego odczucia, jednak przyznał, że samochód prowadził się bardzo delikatnie, mimo wybojów na drodze. Radio milczało. Nie zauważono jednak, aby obserwacja obiektów wpłynęła na pracę silnika, świateł samochodu czy zegarków posiadanych przez świadków. Nie towarzyszyły jej również obserwacje mgieł, w których świadkowie mogli się zgubić, ani też wrażenia zapachowe. Wróciwszy na miejsce zdarzeń, mężczyźni starali się zlokalizować punkt, w którym zaobserwowali obiekt. Nie było to takie łatwe, choć wierzyli, że doszło do tego w pobliżu niezamieszkałych równin koło Arroito. Mieli też okazję przyjrzeć się temu, jak wygląda przejeżdżający nocą pociąg. Mimo zaledwie 10 metrów odległości od drogi, okna wagonów wydawały się małe i paliło się w nich białe światło. Obiekt, który widzieli w czasie dziwnej podróży do Cordoby, znajdował się dalej, ale jego okna wydawały się być niepomiernie większe i emitujące inny typ światła. Najważniejsza w sprawie dwóch mężczyzn wydaje się jednak anomalia czasowa. Świadkowie przypominali sobie jedynie przejazd przez miasto Arroito. Jakieś 5 do 7 minut po obserwacji pociągu stojącego w polu, zauważyli oni światła miasta, które wzięli za Rio Primero. Jednak, jak się okazało, było to Monte Cristo. Zastanawiali się, dlaczego nie pamiętają przejazdu przez leżące po drodze miejscowości Transito, Santiago Temple, Rio Primero, z dobrze oświetlonym centrum, a także Piquilin. Świadkowie nie pamiętali zatem, w jaki sposób pokonali 81 km. Można założyć, że mężczyźni po prostu nie zauważyli mijanych miejscowości, co wydaje się raczej nieprawdopodobne choć warto zwrócić uwagę na ich zaskoczenie, kiedy znaleźli się na ostrym zakręcie, którego się nie spodziewali. Porchietto przyznał, że czuł się nieco nerwowo po obserwacji obiektu na poboczu. Nic nie tłumaczy, dlaczego droga z Balnearii do Cordoby pochłonęła jedynie 12,5 litra benzyny, podczas gdy zwykle wymagało to dwa razy takiej ilości. Brunelli wszedł do domu około 3.30 i spojrzał na zegarek w sypialni. Porchietto był w domu 5 minut później. Oznacza to, że drogę powrotną pokonali w zaledwie godzinę. Ford Falcon nie jest jednak przystosowany do tak ekspresowego tempa, zaś jego kierowca jeździ zwykle bardzo ostrożnie. Porchietto nie śledził jednak licznika kilometrów, bo jak mówił, nie ma tego w zwyczaju. Jeden z braci kierowcy, który również brał udział w spotkaniu w Balnearii, potwierdził, że obaj goście z Cordoby opuścili ich około 2.30. Godzinę ich powrotu do miasta potwierdzili bliscy. Nie ma dróg na skróty pozwalających na pokonanie 185 km dystansu między miastami w tak krótkim czasie. Świadkowie starali się utrzymać swoje dostania w tajemnicy, Rozmawiając o nich jedynie z kilkoma osobami Gazecie La Razun z Cordoby sprawę ujawnił przyjaciel rodziny Brunellich Z zawodu nauczyciel Można jednak uznać, że publikacja o starzeniu miała pozytywny skutek Członkowie rodziny i Isala skontaktowali się z Brunellim Twierdząc, że również widzieli wspominany przez niego rozbłysk twierdzący, że również widzieli wspominany przez niego rozpłysk. Okazało się, że pięcioosobowa grupa, również podróżująca Fordem Falconem, wyjechała z Balnearii między 2.35 a 2.45 16 lipca 1972 roku. Wśród świadków znajdowali się Tito Aldo Isala, Enrique Isala, Ludowico Isala i jego dwaj znajomi, Ricardo Bajle oraz kobieta o imieniu Estela. 15 lub 20 minut później, kiedy znaleźli się w pobliżu miejscowości Frontera, 23 km od Balnearii, zauważyli na południowym zachodzie niezwykle jasny rozbłysk światła. Oni również odnieśli wrażenie, że zbliża się burza, ale nie zauważyli chmur. Noc była chłodna, zaś niebo było jasne. Nie mieli innych dziwnych toznań w czasie drogi i nie widzieli pociągu na polu. Do Cordoby dotarli około 4:15 a podróż zajęła im około 90 do 100 minut. Koleje potwierdziły, że w okresie kiedy niedaleko Arroito dwaj mężczyźni obserwowali coś, co wyglądało na zatrzymany skład, nie znajdowały się żadne pociągi. Ostatni pociąg w tamtym kierunku odjechał z Cordoby 15 lipca o 22 i nie było możliwości, aby 5 godzin później znajdował się zaledwie 109 km od miasta. Co więcej, nie zgłoszono żadnych problemów technicznych, co wyklucza możliwość, aby Brunelli i Porchietto obserwowali zatrzymane na torach wagony. Podobne przypadki Pociąg z Cuesta de Vacas w prowincji San Juan 7 lipca 1968 roku podczas podróży z Difunta Corea do San Juan Francisco Zamora, lat 40., Robotnik przemysłowy przeżył coś bardzo nietypowego Towarzyszyli mu wtedy Marta Frias, żona Trinidad Zamora, siostra Carlos Muñoz szwagier oraz dwoje dzieci Po przejechaniu Cuesta de las Vacas Świadkowie natknęli się na przejeżdżający przez drogę pociąg Przed którym się zatrzymali Ich zdumienie było wielkie Kiedy okazało się, że w tym miejscu nie ma torów Rozglądając się wokół zauważyli, że są na płaskim terenie. Jak twierdzili, w światłach samochodu ujrzeli obiekt, który przypominał podłużny 30-metrowy wagon z oknami. Świadkowie podkreślali, że wyglądał tak, jakby poruszał się metr nad ziemią. Przypadek z kolonii Helalco w prowincji Santiago del Estero. Na początku lipca 1972 roku świadkiem podobnego zdarzenia był dyrektor szkoły z Frias. Emilio Albaire wracał z rodziną do domu w kolonie Helalco, kiedy ujrzał ogromny, 50-metrowy, podłużny obiekt, przypominający pociąg, który stał w głuszy w odległości około kilometra od nich. Z okien obiektu wydobywało się zielonkawo-niebieskie światło. Kilka minut później pojawił się oślepiający błysk, a pojazd wzniósł się w otoczeniu kuli ognia. Pociąg z La Valle w prowincji Santiago del Estero 8 lipca 1972 roku, 8 dni przed incydentem z Arroyo, Carlos Altamirano, kierownik firmy Stucuman, jechał w kierunku Frias z sekretarką tamtejszej szkoły pedagogicznej Aurorą Bracamonte i Mario Angeliką Bracamonte. Kilka minut po 23 ujrzeli oni ognistą kulę, która spadła niedaleko samochodu i eksplodowała. Najprawdopodobniej był to drobny meteoryt. Jadąc dalej w pobliżu miejscowości La Valle, ujrzeli coś równie dziwnego. Około 23.45 podczas przejazdu przez zakręt Altamirano ujrzał po prawej coś co przypominało pociąg między drzewami. Mógł on mierzyć jakieś 50 metrów długości i posiadał rozmieszczone po długości okna z których dobiegało zielonkawe światło. Ponieważ świadek zdawał sobie sprawę, że w pobliżu nie przebiega żadna linia kolejowa, przyspieszył. Dwie pasażerki samochodu podkreślały, że to bezludna okolica. Co ciekawe, obaj bohaterowie incydentu z okolica Rojo mieli podobne wspomnienia, jednak tylko Brunelli odczuł jego skutki uboczne. Zarówno Brunelli jak i Porkieto ujrzeli rozbłysk i dziwny obiekt. Nie przypominali sobie też, co działo się przez 81 kilometrów podróży i interesowali się tym, co mogło wtedy zajść. Tylko Brunelli doświadczył pewnych efektów fizjologicznych w postaci świądu i drętwoty części kręgosłupa i jak twierdził, nie zdawał sobie sprawy z istnienia luki czasowej przez ponad dobę. Podczas podróży obu mieszkańców Kordoby rzeczywiście musiało zajść coś dziwnego. Jednak, co dokładnie się stało, tego nie wiadomo. Autor: Dr. Oskar Galindes. Źródło: Planeta Ufo et Ovnis de Safio alla Tłumaczenie i opracowanie: portal infra www.infra.org.pl. Czytał Ivelios.